Trudno było sobie wyobrazić, by cywilizowani Polacy mogli na trwałe pogodzić się z wielkorządcą stupajką wielkim księciem Konstantym, który powtarzał w odniesieniu do swoich polskich poddanych, Ruzgi, o oto, czego im trzeba. Jedynie tylko Bad może rządzić światem. Trudno się dziwić też temu, że w tak podminowanej atmosferze wystarczył do powstania nagły impuls, wieść o tym, że Wojsko Polskie ma być skierowane do tłumienia rewolucji w Belgii i we Francji. Z 10 lat temu Senat Polski tak ostro piętnował wykorzystanie Wojska Polskiego, podległego sowietom, do uczestniczenia w akcji pięć państw przeciw pragnącej się zdemokratyzować Czechosłowacji Czeka. Jak wiadomo... Między nami a Czechami nie było większych sentymentów, były niestety nawet różne zadawnione urazy, choćby z fatalnego zachowania się Czechosłowacji w stosunku do Polski i Węgier w 1956 roku. Potępiamy, i słusznie, udział w ówczesnej interwencji w Czechosłowacji, choć zbuntowanie się w owym czasie polskiego wojska przeciwko takiemu udziałowi niewątpliwie nie przyniosłoby żadnego efektu i zostałoby krwawo stłumione przez sowieckie supermocarstwo. Dlaczego więc, na Boga, dziwimy się polskim oficerom i żołnierzom, że nie chcieli iść na zachód, by tłumić rewolucję Francuzów, z którymi przez wiele lat łączyło Polskę tak silne braterstwo broni? Dlaczego różni publicyści za nic nie chcą się wczuć w ducha myślenia Polaków z 1830 roku, tego, co na nie wpływało? Davis o głupocie Rosji żałosny jest fakt, że polskich gromicieli... Naszych powstań narodowych nie stać nawet na odrobinę tego zrozumienia skutków głupoty polityki Rosji wobec Polski, jakie wykazuje świetny zachodni znawca dziejów Polski Norman Davis w Bożym Igrzysku Kraków 1998. Już w odniesieniu do powstania listopadowego zaakcentował on szczególną odpowiedzialność carskich władz za doprowadzenie do przekształcenia w powstanie czegoś, co mogło się skończyć jako krótkotrwały spisek, bez większego rezonansu. Według Dawiesa, niestety, absolutna zatwardziałość cara, całkowita odmowa wszelkich rokowań i kompromisu, okazywany od początku brutalny upór, wymagający bezwarunkowo poddania się, wszystko to zmieniło niewielki spisek w poważny konflikt. W 1830 roku naród polski nie miał w swoich szeregach żadnych wyjątkowo licznych rzesz, zapaleńców, czy rewolucjonistów. Nie okazywał też żadnych skłonności do popełnienia zbiorowego samobójstwa. Krańcowe postawy, jakie ujawniły się w trakcie powstania, były skutkiem sytuacji, w której rozsądnym ludziom nie dano szansy rozsądnego postępowania. To Mikołaj I zrobił czynnych rebeliantów nawet z prorosyjskich konserwatystów w rodzaju Adama Czartoryskiego. To rząd rosyjski sprowokował właśnie te sytuacje, których rzekomo starał się uniknąć. W późniejszym fragmencie swego dzieła Norman Davis dodawał, Rosjanie od początku krzywo patrzyli na autonomię Królestwa Kongresowego. Obawiając się ewentualnych konsekwencji braku zdecydowania, raz za razem reagowali na stosunkowo niewielkie zamieszki wrogimi wybuchami niepotrzebnej wrogości, tworząc w ten sposób błędne koło represji, powstanie kolejnych represji. Fakt, że te właśnie tak istotne prawdy mówi Anglik. A za nic nie, potrafią, do nich dojść polscy, autorzy w stylu bocheńskiego, łubieńskiego, garlickiego, kałużyńskiego czy karskiego, jest zarazem prawdziwie haniebnym świadectwem ich mentalności. Dlaczego tak nisko upadli w deptaniu polskiej narodowej historii? Czy stało się tak tylko dlatego, że taki na przykład... Bocheński od pierwszych lat po 1945 roku wszystko podporządkowywał fanatycznej idei kolaboracji z każdą Rosją za wszelką cenę, że Kałużyński zaczął od terminowania jako skrajny stalinowski publicysta, Garlicki swą partyjną wierność komunizmowi połączył z przekonaniem, że Rosji zawsze trzeba przyznawać rację. Ale przecież Karski przebywał po wojnie cały czas na zachodzie, z dala od zniewolonej przez Sowiety Polski, a mimo to wypisywał jakże podobne, godzące w Polaków brednie. W tym ostatnim, iście klinicznym przypadku, chodziło głównie o to, że Karski w pewnym momencie uznał, że maksymalnie skorzysta na skrajnym wybielaniu Żydów i równoczesnym dokopywaniu, głupim, Polakom. Wybielanie Bocheńskiego trudniej zrozumieć tych publicystów którzy jeszcze dziś na łamach różnych czasopism opcji patriotycznej powielają najbardziej uproszczone sądy antypowstańcze, rodem z PRL-u, chętnie nawiązując do przemyśleń i najgorszych ówczesnych kolaborantów typu Aleksandra Bocheńskiego. Zdumiałem się niedawno mocno z powodu ukazania się na łamach wielce ubianego przeze mnie, głosu, tekstu Wojciecha Rudnego, skrajnie antypowstańczego i bezkrytycznie idealizującego przemyślenia historyczne kolaboranta Aleksandra Bocheńskiego pisałem już szerzej o Bocheńskim w naszej Polsce, z 16 sierpnia 2000 roku, co zaś było szczególnie groteskowe. Rudny stawia Bocheńskiego, Stanisława Augusta i Wielopolskiego w jednym rzędzie obok Romana Dmowskiego. Postawić wielkiego patriotę Dmowskiego obok króla targowiczanina Stanisława Augusta, obok XIX-wiecznego targowiczanina Wielopolskiego, obok współczesnego kolaboranta Bocheńskiego, to przecież coś wyjątkowo obraźliwego wobec tak wielkiego patrioty i myśliciela polskiego jak Roman Dmowski. Jestem pewien że on sam z oburzeniem odrzuciłby tego typu wmawiane mu powinowactwo. Przyjmijmy, że Dumowski stanowczo odcinał się od postawy wielopolskiego, pisząc, nieprawdą jest, że dla Polski można coś zrobić, ale z Polakami nigdy osławiony zwrot wielopolskiego. Chcąc zrobić coś dla Polski, jak zresztą dla każdego innego kraju, trzeba iść z jednymi rodakami przeciw innym. I główna rzecz, trzeba zrozumieć swe społeczeństwo, jego dusze, znać jego instynkty, w których podstawie zawsze leży instynkt samozachowawczy narodu, porucznik. Roman Mowski, Polityka Polska i odbudowanie państwa, Warszawa 1988. Przypomnijmy, jak stanowczo wystąpił prymas tysiąclecia w obronie pamięci powstania styczniowego przeciwko jego pomniejszycielowi. Jednemu z czołowych redaktorów Tygodnika Powszechnego, znanemu z upartego prorosyjskiego oportunizmu Stanisławowi Stommie. Chodziło o zamieszczone w TP akurat w setną rocznicę powstania styczniowego artykuł Stanisława Stommy, piętnujący powstanie styczniowe jako wyraz sensownego kompleksu antyrosyjskiego w homilii wygłoszonej 27 stycznia 1963 roku w Warszawie w kościele S.W. Krzyża kardynał Stefan Wyszyński powiedział między innymi: wyczytałem ostatnio przedziwne zdanie, ktoś, zastanawiając się, dlaczego powstanie wybuchło w Królestwie Kongresowym, a nie w Wielkopolsce czy też Małopolsce, odpowiada sobie, że byliśmy podobno owładnięci, kompleksem antyrosyjskim, z tym wiązało się całe jego dalsze rozumowanie. Wydaje mi się, że nie ma nic bardziej niesprawiedliwego, pomijając już, że historycznie nie jest to prawdą, jakoby powstanie wybuchło tylko tutaj. Ono było właściwie wszędzie, ono było w duszy każdego niemal Polaka, żyjącego w granicach trzech kordonów. A wynikało to nie z takiego czy innego kompleksu, bo kompleks jest czymś chorobliwym, podczas gdy my mieliśmy zdrowe dążenie do wolności, pogwałconej i odebranej nam. I mniejsza z tym, kto ją nam odbierał i jakim językiem mówił, ważne jest, że gwałcił prawo narodu do wolności. Nie o kompleks więc idzie, nie o schorzenie psychiczne, które jakoby przeszkadzało narodowi działać i decydować w sposób wolny. Szło o poczucie pogwałconego prawa narodu do samostanowienia o sobie i do decydowania o swej wolności w której rozmieszcza się w sposób wolny i samodzielny prawa i wzajemne obowiązki współżyjących ze sobą warstw narodowych. Chyba o to chodziło, a nie o jakiś kompleks. Gdy człowiek czy naród czuje się na jakimkolwiek odcinku związany i skrępowany, gdy czuje, że nie ma już wolności opinii, wolności zdania, wolności kultury, wolności pracy, gdy wszystko wzięte jest w jakieś łańcuchy, wtedy nie potrzeba kompleksów. Wystarczy być tylko przyzwoitym człowiekiem, mieć poczucie honoru i osobistej godności, aby się przeciwko takiej niewoli burzyć, szukając środków i sposobów wydobycia się z niej. Z półtora roku temu polemizowałem z Arturem Górskim, który w artykule nie w morzu krwi. Lecz w pocie czoła w swoisty sposób uczcił kolejną rocznicę powstania styczniowego, zamieszczając panegiryczny tekst na temat jego bezwzględnego przeciwnika Aleksandra Wielopolskiego Górskiemu w jego absolutnej idealizacji Margrabiego Wielopolskiego nie przeszkadzał, jak się zdaje nawet fakt, że Margrabia przyjął od cara order za stłumienie polskiego powstania.